Księga Mosjasza Rozdział pierwszy Synowie króla Benjamina byli nauczani języka praojców, aby znali ich proroctwa. Bez kronik na płytach nefici żyliby w niewiedzy i w niewierze. Mosjasz jest wybrany na króla i są mu przekazane płyty z kronikami oraz inne przedmioty. Nastał czas, że nie było więcej walk w całym kraju zarachemla pośród ludu, który należał do króla Benjamina. Król Benjamin Przeżył więc w pokoju resztę swoich dni. I miał trzech synów, których nazwał Mosjasz, Helorum i Helaman. I nakazał uczyć ich języka ojców, by zdobyli zrozumienie, poznając proroctwa wypowiedziane przez swych praojców, a dane im przez Pana. Uczył ich także o kronikach wyrytych na mosiężnych płytach, mówiąc Moi synowie, pragnę, abyście pamiętali, że gdyby nie te płyty Zawierające kroniki i przykazania Żylibyśmy teraz w niewiedzy Nie znając tajemnic Boga Albowiem nasz ojciec Lechi Nie mógłby zapamiętać tego wszystkiego I nauczyć swoje dzieci bez pomocy tych płyt A tak, znając język Egipcjan Mógł odczytać wyryte na płytach zapisy I uczyć tego swoje dzieci Aby one z kolei uczyły swoje dzieci Wypełniając w ten sposób przykazania Boga Aż do naszych czasów Mówię wam, moi synowie, że gdyby nie te kroniki zachowane ręką Boga, abyśmy mogli czytać i rozumieć Jego tajemnice i zawsze mieć przed oczami Jego przykazania, nasi ojcowie zmarnieliby w niewierze i stalibyśmy się podobni do naszych braci Lamanitów, którzy przez złe tradycje swych ojców nie wiedzą nic o tych sprawach, a nawet nie dają im wiary, gdy są o nich uczeni. Moi synowie, pragnę, Abyście zapamiętali, że słowa te są prawdziwe i że kroniki te są prawdziwe. Zapamiętajcie też, że płyty Nefiego zawierające te kroniki i słowa naszych ojców, od czasu, gdy opuścili Jerozolimę, aż do teraz są prawdziwe i wiemy o tym z całą pewnością, gdyż mamy je przed oczami, moi synowie. Pragnę, abyście pilnie badali te zapisy i odnieśli z nich korzyść. Pragnę, abyście przestrzegali przykazań Boga, aby szczęścił wam na tej ziemi zgodnie z obietnicami Pana, danymi naszym ojcom. I król Beniamin nauczał swych synów o wielu innych rzeczach, które nie są zapisane w tej księdze. I król Benjamin skończył nauczać swych synów i stało się, że zestarzał się i wiedział, że wkrótce będzie musiał pójść drogą przeznaczenia całej ziemi dlatego uznał, że powinien przekazać królestwo jednemu ze swych synów zażądał, aby przywiedziono przed niego Mosjasza i zwrócił się do niego w tych słowach mój synu, chcę abyś obwieścił w całym kraju całemu temu ludowi, to jest ludowi Zarachemli i ludowi Mosjasza Wszystkim, którzy mieszkają w tym kraju, aby zgromadzili się, gdyż jutro sam obwieszczę mojemu ludowi, że jesteś danym nam przez Pana, naszego Boga, Królem i panującym temu ludowi. Co więcej, dam temu ludowi imię, którym będą wyróżnieni ponad wszystkie inne ludy wyprowadzone przez Pana Boga z Jerozolimy i czynię to, gdyż pilnie przestrzegali przykazań Pana. I dam im imię, które nigdy nie zostanie wymazane, jeśli nie popadną w grzech. Co więcej, mówię Ci, że jeśli ten lud, cieszący się tak wielką życzliwością Pana, popadnie w grzech, jeśli staną się oni niegodziwi i będą cudzołożyć, Pan ich opuści, że staną się słabi, podobnie jak ich bracia, i Pan nie będzie ich więcej chronił swą niezrównaną i cudowną mocą, jak to uczynił z naszymi ojcami. Albowiem mówię ci, że jeśli nie wyciągnąłby on swej ręki dla zachowania naszych ojców, dostaliby się w ręce lamanitów i padliby ofiarą ich nienawiści. I gdy król Beniamin skończył mówić do swego syna, powierzył mu wszystkie sprawy królestwa. Powierzył mu także kroniki wyryte na mosiężnych płytach, płyty Nefiego, jak również miecz Labana i kule. Zwaną busolą, która prowadziła naszych ojców, wskazując im kierunek na pustyni i która została przygotowana ręką pana, aby ich wszystkich prowadzić zależnie od ich pilności i posłuszeństwa wobec niego. Gdy byli mu niewierni, nieszczęściło im się i nie czynili postępów podróży, ale zmuszeni byli do cofania się, ściągali na siebie niezadowolenie Boga i byli karani głodem i ciężko doświadczani aby pobudzić ich do przypomnienia sobie o swej powinności. I stało się, że Mosjasz poszedł i uczynił, jak mu ojciec nakazał, i obwieścił wszystkim w kraju Zarahemla, że mają się zebrać i przyjść do świątyni, aby usłyszeć słowa, które jego ojciec ma im powiedzieć.